Telefonem Darek, słuchacie audycji numer 137 podcastu Radio 9 Lubin, a co dzisiaj w podcaście? Już za chwilę krótkie wydanie serwisu informacyjnego, tuż po nim wizyta w klubie Pure Health and Fitness, będzie też korespondencja Łukasza Witkowskiego, który opowie kilka ciekawych rzeczy prosto z polskiego Detroit. Na koniec nie zabraknie muzycznych dedykacji. Zapraszam więc do słuchania! W Obwodnicy Lubina idzie pełną parą, a tymczasem mieszkańców miasta już w najbliższym tygodniu czekać będą kolejne utrudnienia w ruchu, albowiem rozpoczyna się następna duża inwestycja drogowa, a mianowicie remont i przebudowa ulicy Odrodzenia oraz Kolejowej. W pierwszym etapie prac zamknięty zostanie odcinek ulicy Odrodzenia od Ronda przy Poczcie Głównej. Zmienione zostaną także trasy kursów autobusów miejskich na liniach 7, 7A, 9, 9A i 9K. Z ruchu wyłączone będą bowiem przystanki Odrodzenia oraz Kupru Maryna Kopernika. Zamiast tymi ulicami autobusy kursować będą jedynie przez przystanek Kupru Maryna Sikorskiego. Planowane zakończenie prac to drugi kwartał 2011 roku. Przebudowana zostanie pełna infrastruktura, położone zostaną także nowe nawierzchnie.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 W kolejnym odcinku wizyty w klubie Piór Health and Fitness na trzecim poziomie Kopromaryny witamy dzisiaj trenera Michała. Dzień dobry. E, Michał powiedz mi jesteś trenerem, trenerem personalnym. Jak e, wykupić najprościej, jak zgłosić się na taki trening personalny w klubie Piór? I tak naprawdę jakie ćwiczenia są dobierane? No po pierwsze trzeba być członkiem klubu. Czyli nic prostszego jak udać się na trzeci poziom kupru Areny, zapisać się do klubu, miłe panie w recepcji i profesjonalni trenerzy. Dokładnie. Następnie zgłaszamy się w recepcji, jeżeli jesteśmy zainteresowani treningiem, tam wykupujemy pakiet, jaki nas interesuje, a następnie trener dzwoni do klienta i umawia się z nim dla, na dogodny termin. Powiedz mi, jak wygląda ten trening, czy on jest dobierany indywidualnie do każdego klubowicza, czy też jest to jakiś, e, jakiś książkowy trening konkretnie dla wszystkich? Oczywiście, każdy trening poprzedza wywiad medyczny oraz wywiad z klientem, jakiego interesują cele i jest to częściowo porady, również porady dietetyczne, jak ktoś chce, całą dietę mu rozpisujemy. Trening jest częściowo na bieżnie lub na siłowni i wtedy dobieramy odpowiednie obciążenia, powtórzenia, serię. Czyli tak naprawdę skorzysta wtedy Klubowicz zarówno z ćwiczeń cardio, bo mogą mu być dobrane indywidualnie z tego co rozumiem, jak też pozostałych wszystkich ćwiczeń jakie macie w klubie, czy zajęcia grupowe również czy w jakiś sposób są brane tutaj pod uwagę i zalecane szczególnie Klubowiczowi? Tak, są zajęcia na przykład zdrowych kręgosłup, które bardzo pokazują ludziom, jak bardzo się mylą w stosunku do prostych ćwiczeń. Również mamy stretchingi, czyli rozciąganie, to są zajęcia grupowe. Jak ktoś jest, ma małą samą motywację, to są też zajęcia cycling albo cardio, które są wspólne z grupą i wtedy bardziej motywują do działania. I po tak ciężkim treningu indywidualnym, dobieranym dla każdego klubowicza, czy możemy się jakoś zrelaksować w klubie? Oczywiście mamy do dyspozycji klientów basen, sauny, solarium, jacuzzi oraz salon beauty i spa. Tak jest, w którym możemy skorzystać z usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz wykwalifikowanych masażystów, a po wszystkim możemy się udać do recepcji na kawę i wypożyczyć dobry film, a to wszystko w klubie Pure Health and Fitness, do którego serdecznie zapraszamy. Istnieje też, z tego co wiem, portal purelife.pl, jest to portal społecznościowy, na który warto zajrzeć, ale to o tym opowiemy w następnym odcinku. Nazywam się Łukasz Witkowski, prowadzę podcast Polski. To Krzysztof Stanik z podcastu Polish. Hej, cześć wam, nazywam się Darek Rucki, jestem z zachodniej Australii. Korespondencje zagraniczne Detroit, New York, USA, Perth, Australia. W podcastach Radio 9 Lubi. Mości wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Witam i serdecznie zapraszam do słuchania. No przede wszystkim na początku, tak jak mówię o Detroit, nowy film dokumentalny sponsorowany przez francuską firmę obuwniczą Palladium. Został nakręcony w Detroit i już można go obejrzeć właśnie na stronie firmy Palladium. Narratorem i prowadzącym ten film jest Johnny Knoxville. Możecie go znać z takich filmów jak na przykład Jackass. Może no niezbyt takie normalne połączenie francuska firma odzieżowa Johnny Knoxville i Detroit ale naprawdę film jest fajnie nakręcony ta firma obuwnicza sponsoruje właśnie tego typu filmy dokumentalne i z różnych ciekawych miejsc czy to jest Londyn czy to jest Berlin czy na przykład tak jak mówię Detroit, obejrzyjcie, link oczywiście znajdziecie na stronie polskie, detroit.com. Druga rzecz, warta polecenia i warta obejrzenia, myślę, że jest to serial, nowy serial na telewizji amerykańskiej. ABC będzie można oglądać o 10 wieczorem naszego lokalnego czasu. Serial pod tytułem Detroit 187. Bardzo dużo kontrowersji tutaj w Detroit wzbudził ten serial, z jednej strony wszyscy się cieszyli, dlatego że na pewno troszeczkę rozsławi nasze miasto ten serial, na pewno pomoże co niektórym znaleźć pracę, dlatego że no, jak sami zdajecie sobie sprawę, dużo ludzi pracuje przy tworzeniu takiego serialu. Ciekawe miejsca, bardzo dużo będzie pokazanych miejsc tutaj w Detroit. Znane restauracje, znane miejsca. W pierwszych kilku odcinkach będziecie... Mogli między innymi zobaczyć Riverfront, czyli tą promenadę tuż nad rzeką, rzeką Detroit, dzielącą Kanadę i Stany Zjednoczone. Niektóre restauracje z Greek Town, niektóre restauracje mniej może znane, co niektórym, ale tym, którzy mieszkają w Detroit na pewno od wielu, wielu lat ich nazwy są znane. Z tego, co wiem, jedna z lokalnych polskich grup folklorystycznych brała udział przy nagrywaniu jednego odcinka właśnie tego serialu, także myślę, że to też jest ciekawe. No ale przede wszystkim, no Detroit, pierwszy duży serial w dużej stacji telewizyjnej traktujący właśnie o Detroit. Radzie miasta Detroit nie podobało się to, że już w tytule tego serialu jest zawarty, zawarta zła, zły przekaz dotyczący Detroit, no Detroit wiadomo jest kojarzone z przestępstwami a 187 jest to kod w Kalifornii, kod policyjny informujący właśnie o zabójstwie także w tytule jest zawarta zawarte przesłanie, że no niestety Detroit nierozerwalnie jest związane z zabójstwami. Mam nadzieję, że już niedługo któraś z polskich stacji telewizyjnych kupi ten serial i będziecie mogli go oglądać na swoich ekranach telewizorów także w Polsce. PureLife, najaktywniejszy portal społecznościowy w polskim internecie. Nie zwlekaj dłużej, zarejestruj się już dziś, poznaj ludzi, zamieszczaj zdjęcia oraz bierz udział w gorących dyskusjach. www.purelife.pl Dołącz do nas i bądź częścią piór Teraz chciałem zadedykować piosenkę Joannie K. Arona Inglisza Webby of Lonelest z pozdrowieniami trener Michał.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 Teraz dedykacja muzyczna dla wszystkich słuchaczy podcastu Radio 9 lubin, Lark Whiskey z utworem You Wish Is My Command, a to wszystko w audycji numer 137, kolejny podcast jak zwykle już za dwa tygodnie.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 work dostarczy ten przekaz bezpośrednio do serca.